To są informacje Polskiego Radia 24. Na drodze cywilnej też można dochodzić roszczeń. Chodzi o poszkodowanych w aferze zonda krypto. Testy systemów dronowych i antydronowych na poligonie w Ustce. Wiceszef mon mówi o rewolucji dronowej w armii. Bez wychodzenia z domu można założyć firmę. Nowa funkcja jest w aplikacji M Obywatel. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Setki dalszych zawiadomień wpływają codziennie do prokuratury od poszkodowanych przez zonda krypto. To największa w naszym kraju giełda kryptoaktywów. Ci, którzy w nią zainwestowali, nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. Oprócz zgłoszenia do prokuratury lub na policję, poszkodowani mogą dochodzić roszczeń na drodze cywilnej, aby odzyskać pieniądze, mówi Paweł Jedlicki z kancelarii Revertis. Prawidłowym podejściem,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 Jak dodaje prawnik, klienci zonda Krypto powinni zabezpieczyć wszelką korespondencję z działem obsługi, wykonać zrzuty z ekranu i zebrać potwierdzenia przelewów. Dla pokrzywdzonych w tej sprawie będzie uruchomiona specjalna strona internetowa. Będzie na niej instrukcja składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zapowiada to prokuratura regionalna w Katowicach, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. 25 miliardów złotych wyda w tym roku resort obrony narodowej na rewolucję dronową w polskim wojsku. Tak zapowiada wiceminister Cezary Tomczyk. Mówił o tym na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Od dwóch tygodni są tam testowane akustyczne systemy wykrywania dronów. Mają być one częścią programu Tarcza Wschód.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 Nowa funkcja jest od dzisiaj w aplikacji M-Obywatel. Jej użytkownicy mogą założyć firmę. Procedura jest szybka i łatwa, zapewnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak dodaje, odbywa się przy pomocy automatycznego formularza. Pojawiają nam się nasze dane. Nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji, później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń, klikamy i jest. Od ubiegłego tygodnia w aplikacji MObywatel można składać wniosek o paszport dla dziecka. Polska jest gotowa na podpisanie umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w sprawie programu obronnego SAFE czekamy na ruch Brukseli, mówi Polskiemu Radio pełnomocniczka rządu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nie wiadomo, czy do podpisania umowy dojdzie, jak planowano w tym miesiącu. Opóźnienie nie zależy od Polski, zapewnia ministerka Sobkowiak-Czarnecka. Od strony polskiej prace zostały zakończone. Zakończyliśmy proces negocjowania treści umowy z Komisją Europejską. Teraz czekamy na tą ostateczną wersję, która wpłynie z Brukseli. Ostateczną wersję, która będzie taka sama dla wszystkich krajów członkowskich. Wszystkie scenariusze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 Na koniec o coraz większej suszy w naszym kraju. Jest znaczny deficyt opadów we wszystkich regionach. Alarmuje Instytutu Prawy i Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Najgorsza sytuacja jest na zachodzie. W województwach wschodnich rośliny korzystają z wody, która pozostała po zimie, choć wierzchnia warstwa gleby jest już wysuszona. Mówi Jerzy Kozera z Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii Puławskiego Instytutu. Pytanie na ile tej wody wy. Jeśli będą wyższe temperatury, to będziemy mieli problem właśnie z suszą. Natomiast bardzo trudne warunki do siewu. Na zachodzie Polski mówi się, że bez nawodnienia zasiewów tych jarych może to być sprawa przegrania tych upraw i one nie zajdą. No, czekamy na każdy litr wody, który spadnie, bo on pomoże się ziarniakom rozwinąć i przetrwać ten okres suszy. Mamy nadzieję, że kilka dni, nawet z małym opadem, może tę sytuację poprawić dla tych roślin, które sadzimy. Brak deszczu to także wielki problem w lasach ściółka jest bardzo wysuszona. W całym kraju jest zagrożenie pożarami. To były informacje Polskiego Radia 24. Słaby przelotny deszcz popada jutro tylko miejscami w rejonach podgórskich Karpat. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W większości regionów pogoda będzie podobna do dzisiejszej, czyli będzie przeważnie słonecznie i ciepło, czasami będzie przebywało chmur. Temperatura w większości regionów od 11 do 15 stopni cieplej będzie miejscami na zachodzie, około 17 stopni, a chłodniej na wybrzeżu od 6 do 9. Tu Polskie Radio 24. Mamy 6 minut po godzinie 19. Dzisiaj środa, 22 dzień kwietnia. No i zaczynamy, drodzy Państwo, wieczór na naszej antenie. W składzie Paulina Olak, Rafał Roślik, Paweł Szymonkiewicza przed mikrofonem Maciej Wolny zapraszam do pozostania z nami. Wieczór w Polskim Radiu 24. A zaczynamy zmianą klimatu. Ja już wspominałem państwu przed godziną 19, że będzie o Dniu Ziemi, o tym, że sprzątamy razem. No bo z okazji Dnia Ziemi będzie to rozmowa o tym, jak realnie dbać o środowisko i dlaczego wspólne sprzątanie ma sens. No bo nie oszukujmy się, chyba wszystkim nam przyjemnie jest, kiedy idziemy sobie chodnikiem, nie wiem, do autobusu, załatwiać jakieś swoje sprawy, no i widzimy, że wokół nas jest czysto. A szczególnie, kiedy na przykład w weekend chcemy wyjechać, odpocząć gdzieś do lasu na łono natury, no i też spotkać się z tym, że dookoła nas jest czysta przestrzeń, a nie zawsze tak bywa. I myślę, że ta audycja będzie też takim punktem do tego, przyczynkiem do tego, żeby być może nad tym wszystkim się tutaj zastanowić. Zapraszamy. Zmiana klimatu. Marta Hoppe, zapraszam. Dzisiaj w kalendarzu wyjątkowa, niezwykła data, Dzień Ziemi. I to jest taki dzień, kiedy przypominamy sobie o naszej planecie, o Matce Ziemi, a niektórzy nawet postanawiają coś zrobić. Na przykład posprzątać pobliski skwerek, las, czy park. Jeżeli dzisiaj Państwo mieli okazję, zrobili coś takiego, to bardzo się cieszę, gratuluję, jestem z Państwa dumna, a jeżeli nie, to spokojnie, jeszcze przed nami wiele akcji, wiele możliwości, bo w końcu o planecie możemy myśleć przez cały rok i osobą, która na pewno myśli często o tym, co warto posprzątać, gdzie można by usprawnić i oczyścić tę naszą przyrodę, taka osoba właśnie z nami na łączach, Iza Sałamacha, rzeczniczka prasowa operacji Czysta Rzeka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani dzisiaj coś sprzątała? Czy był worek y, pełen śmieci, wyniesiony z lasu to, albo z rzeki? To może powiem tak, że na pewno taki śmieć podniosłam, natomiast trudno mówić mi też o worku, dlatego że tak jak pani wspomniała, jestem rzeczniczką prasową i my tych akcji w ramach operacji Czysta Rzeka w związku ze Światowym Dniem Ziemi mamy tak dużo, że ta moja praca w tych dniach bardziej ogranicza się do mówienia i do koordynowania różnych akcji, które się dzieją Byłam ich 465 w całej Polsce, ale na pewno posprzątam i na pewno zrobię coś Dobrego, bo jeszcze mamy tych okazji bardzo wiele. My ze sztabem Głównym będziemy świętować ten dzień w niedzielę, w drochiczenie 26 kwietnia, no i tam będzie wielkie pospolite ruszenie na Podlasiu, gdzie będziemy mieli kilkuset wolontariuszy i tam na pewno po nie jeden śmieć się schylimy, mało tego, na pewno jeden śmieć też wyciągniemy z wody, bo nasze akcje będą się odbywały w sztabie pieszym, rowerowym, kajakowym. Także bardzo różnorodne podejście do tego, jak możemy tę naszą Matkę naturę oczyścić. W takim małym zakątku, jaki mamy właśnie w Drohiczynie, a tak jak wspomniałam, w innych miejscach w naszym kraju, czy to właśnie w lesie, w miejscowości, nad Skwerkiem, czy nad rzeką, bo nad rzekami tych akcji jest też naprawdę sporo, bo mogę wymienić nawet tutaj te rzeki, które będą sprzątane. Oczywiście nie wszystkie w tym tygodniu związane ze Światowym Dniem Ziemi. To jest rzeka Bóg, Kamienna, Naryw, Reda, Warta, Odra, Bystrzyca, Widawa i ławka, Wisła, Drwęca, Czarna, Tanew reda, rozpuda, łyna, kośna, czy wieprz na przykład, no to można sobie pomyśleć o tym, że ten krwiobieg rzeczny jest rozproszony po całej Polsce. No i tak co roku przy okazji Światowego Dnia Ziemi przypominamy sobie przede wszystkim o tych śmieciach, które leżą na ziemi, które leżą, pływają w rzekach. A co nam da to, że my tego jednego dnia o tym pomyślimy i być może ten śmieć podniesiemy? Za chwilę, za tydzień wszystko wróci do normy i będzie tak samo jak było. Po co to wszystko? No ja myślę o tym, że my ten Światowy Dzień Ziemi mamy w kalendarzu i to jest taki dobry pretekst, żeby wyjść i zrobić coś w przestrzeni może bardziej na zasadzie jakiegoś większego, pospolitego ruszenia. Chociaż oczywiście zachęcam także do takich pojedynczych akcji, bo to, co my możemy zrobić na co dzień właśnie tej naszej naturze, jak ją wesprzeć, to właśnie odpowiedzialnie zachowywać się przez cały rok. Natomiast w związku z tym, że mamy te różne preteksty kalendarzowe świąt nietypowych, no to jeśli ktoś na przykład o tym nie myśli na co dzień i rzeczywiście ta natura jest gdzieś tam z tyłu głowy. Nieczęsto myślimy o tym, że jak idziemy do pracy na przykład, czy w ogóle spacerujemy, czy idziemy na wycieczkę i widzimy czasem te śmieci, ale tego worka właśnie ze sobą nie mamy. To z okazji takiego Światowego Dnia Ziemi możemy się jakoś troszkę bardziej zmobilizować, przygotować i taki worek mieć ze sobą, między sobą rękawiczki i już wejść na taki dedykowany spacer sprzątający, czy może nawet wycieczkę rowerowo-sprzątającą, bo tych pomysłów na to, jak sprzątać jest naprawdę wiele a czasami po prostu wystarczy reklamówka i to jest najlepszy pomysł, wziąć ją ze sobą, nawet jak idziemy na spacer do lasu. Ja mam w torebce zazwyczaj jakąś jedną albo dwie i, i najczęściej wracam właśnie z pełną reklamówką, nawet z krótkiego spaceru. Wspominała Pani o tych akcjach, no bo dzisiaj dzień dobiega końca, ale dużo wydarzeń będzie właśnie w weekend, kiedy mamy więcej wolnego czasu, kiedy spacer po świeżym powietrzu, po lesie, po parku jest dobrym rozwiązaniem, no a właśnie w tych dniach, kiedy myślimy o tym Światowym Dniu Ziemi, przy okazji pożyteczny taki spacer może być. No to dokąd się warto wybrać? W jaki sposób możemy dołączyć do tej akcji i posprzątać planetę? Akcja Operacja Czysta Rzeka jest akcją ogólnopolską, więc zachęcam do tego, żeby wejść na, na stronę operacjarzeka.pl. Tam jest taka nasza mapa interaktywna. Można kliknąć przycisk dołącz i w charakterze właśnie wolontariusza czy e, takiego potencjalnego uczestnika akcji wybrać sobie miejsce e, w Polsce, które jest najbliżej nas i w taki sposób dołączyć do tej akcji. Tam się wyświetli naprawdę bardzo dużo akcji, bo tak jak wspomniałam w tym tygodniu, gdzie przypada Światowy Dzień Ziemi, jest ich ponad e, 400, e, więc jeszcze do weekendu możemy sobie znaleźć i w dzień roboczy, ale także w sobotę i w niedzielę te akcje odbywają się w całej Polsce. Oprócz naszej akcji, która się dzieje w Drohiczynie, to też mamy na przykład akcję na Dolnym Śląsku, Śląsku nad Zalewem Mietkowskim, tam będą zbiórki odpady w kilku lokalizacjach. To są takie mniejsze miejscowości już, już Bożygniew, Mietków, Maniów Małych, Chwałów oraz Domanice. Będą takie akcje także w Lublinie i gdzieś na Warmii, naprawdę w każdym zakątku można znaleźć sobie akcję, do której jeszcze można dołączyć, zapisując się jako wolontariusz, bo to jest jeszcze taki moment, kiedy ten nasz system działa i akcje można zakładać nawet do 4 maja, także nie tylko w ten weekend zachęcamy, żeby poświęcić tę chwilę matce naturze. Warto pomyśleć o tym sobie, że my pójdziemy i posprzątamy, natomiast to jest takie sprzątanie na łonie natury z innymi ludźmi. Te, te akcje właśnie związane ze Światowym Dniem Ziemi mają taki bardziej wymiar integracyjny, bo my się spotykamy, robimy coś dobrego, a często po tym, tym wydarzeniu towarzyszą jakieś atrakcje. One są związane z edukacją też ekologiczną, czy z jakimiś zawodami, jakimiś atrakcjami dla dzieci. Przypomnijmy o tym, że mamy już wiosnę, już w takiej pełnej krasie, można powiedzieć, za chwilę majówka, więc te wydarzenia na świeżym powietrzu y, dzieją się coraz częściej. Za chwilę mamy też Dzień Dziecka, więc ten weekend akurat, który nam tutaj przypada, to jest taki weekend, w którym te wszystkie rzeczy mogą się skumulować i gdzieś możemy zrobić bardzo wiele rzeczy dobrze dla siebie, dla swojej rodziny, dla natury i gdzieś te wszystkie akcje edukacyjne atrakcyjno-rozrywkowo połączyć i do tego bardzo zachęcam, bo na przykład w Drohiczynie, oprócz tego naszego sprzątania z różnych poziomów, właśnie kajaka, roweru czy gdzieś pieszo, mamy na przykład taką atrakcję jak Biodróż z Michałem Książkiem, gdzie gdzie pójdziemy i po prostu będziemy bacznie obserwować przyrodę. Michał Książek w każdą szczelinę zajrzy i pokaże, gdzie ta przyroda nas może zachwycić. Będzie można także wziąć udział w wielkim wyścigu patyków. To jest taka nasza operacyjna atrakcja, którą sobie dołączyliśmy do naszego świętowania właśnie Dnia Ziemi. Po raz drugi będzie się to odbywało. W tamtym roku odbywało się to w Sandomierzu nad Wisłą. Było to duże wydarzenie, które przyniosło nam wiele radości. Są dwie kategorie, dla dorosłych i dla dzieci. Tam wrzucamy patyki, patyki, które są kawałkami drewna, więc jak mają formę artystyczną. My mówimy o tym celebrowaniu życia wody właśnie w, w duchu Zero Waste, bo tutaj nie wrzucamy niczego, co jest nie nienaturalne, tylko pochodzi właśnie z natury i ma wymiar takiej rywalizacji, właściwie niezależnej od nas, bo te patyki spływają z nurtem rzeki. Ale emocje temu to wyższe, jak na wyścigu Formuły 1, a my zabieramy ludzi nad rzekę, nad rzekę Bóg, e, tę dziką rzekę i bardzo prostą zabawą zachęcamy do tego, żeby, żeby świętować, cieszyć się i popatrzeć, że no ta rzeka żyje, że, że możesz tam wiele, wiele rzeczy dziać także ciekawych i zabawnych dla nas. W międzyczasie, jak pani opowiadała, to zajrzałam na stronę Operacja Czysta Rzeka i jest rzeczywiście sporo tych akcji. Część z nich już zakończona. Odbywały się w marcu i na początku kwietnia. Pewnie jeszcze można znaleźć te, do których można dołączyć, ale przyznam szczerze, nie jest ich dużo. W wielu już jest rejestracja zakończona. Czy ja coś źle sprawdzam? Czy rzeczywiście jest tylu chętnych, że po prostu wyczerpał się limit uczestników, którzy mogą wziąć udział w danej akcji? Tak, coś odbywało od 1 marca, więc jeżeli akcja była się 1 marca, czy tam 8, czy nawet któregoś kwietnia już, które miną, no to ona jest po prostu zakończona. Natomiast też ważną informacją jest to, że jeśli zakładamy akcję w operacji Czysta Rzeka, to ten nasz system zamyka nam możliwość rejestracji i dopisania się do akcji na 7 dni przed wydarzeniem, a to dlatego, że my logistycznie musimy przygotować się do tego, żeby wysłać właśnie te pakiety, worki, rękawice w każdy zakątek Polski, więc właśnie mamy 7 dni na to, żeby spakować to i żeby ta przesyłka dotarła do szefa sztabu i potem on mógł obdzielić tymi pakietami tych, którzy na tę akcję przyjdą. Oczywiście w przypadku tych większych akcji jest tak, że jeśli te zapisy już się zakończyły, no to jesteśmy też przygotowani na takich spontanicznych przybyszy, którzy przyjdą do nas i zechcą dołączyć na przykład w Drohiczynie. I podobnie też jest pewnie w tych akcjach lokalnych, gdzie gdzieś zakończyła się ta możliwość. No takie są warunki logistyczne, więc te akcje, tak jak mówię, muszą się zamknąć, żebyśmy mogli to wszystko przygotować i to się mogło wydarzyć. Natomiast zwykle mówimy o tym, że rękawiczek i worków nie zabraknie, więc jak tylko dojawały się dodatkowe ręce do pracy, do tego, żeby zbierać te śmieci, których y, może się okazać, że jest z jakimś miejscu bardzo dużo, to proszę nie rezygnować, skontaktować się z szefem sztabu, do którego właśnie namiar też jest w naszym systemie i zapytać, czy można dołączyć, mimo e, braku już możliwości e, zapisu. To dobrze, że pani to wyjaśniła, bo właśnie chciałam się gdzieś zapisać i patrzę. Rejestracja zamknięta, rejestracja zamknięta. Okazuje się, że jak mamy chęci, to na pewno znajdzie się dla nas worek, znajdą się dla nas rękawiczki. No właśnie, bo to, m, jeżeli się taki zarejestrowało, bądź jak Pani mówi, jeszcze można y, zarejestrować, to y, ta sprawa techniczna, czyli jak, skąd wziąć y, potrzebne y, narzędzia jest po Państwa stronie. Tak jest. My takiemu szefowi sztabów dosuwamy właśnie wszystkie te pakiety, które są liczbowe odpowiadają liczbie osób, które się zgłosiły do tej akcji, zapisały jako wolontariusz, więc też zachęcamy do tego, żeby jednak korzystać z tego systemu rejestracji, no bo temu y, człowiekowi po prostu będzie łatwiej to zorganizować w plenerze, bo wtedy na pewno dostanie taką liczbę y, i nikomu tego nie zabraknie. Oczywiście ci szefowie też to przygotowani na jakieś ewentualności, więc też obdarowujemy naszych wolontariuszy e, takimi symbolicznymi koszulkami z logo Operacji Czysta Rzeka. A wiem, że to jest taki symbol z którym oni się lubią kojarzyć i bardzo czekają, żeby te limity jeszcze się nie wyczerpały, bo, bo gdzieś to jest ważny element takiego utożsamiania się z największą akcją społecznego sprzątania rzek i terenów zielonych. Oczywiście są z nami ludzie, którzy są z nami już od 7 czy 8 lat i rezygnują z takiej koszulki, za co bardzo dziękujemy, bo oczywiście przecież każdy może korzystać z tej samej koszulki jeszcze w kolejnym roku i służyć może nam przez wiele, wiele lat. Te akcje, które się toczą też mogą być akcjami szkolnymi, więc to też jest ważne, że ten Światowy Dzień Ziemi właśnie jest takim pretekstem, że często w szkole gdzieś też nauczyciele budzą się do tego, żeby te dzieciaczki na zewnątrz zabrać, więc można taką akcję szkolną zarejestrować. My wtedy, proszę zgłosić liczbę uczestników, tam już dzieci nie muszą się zapisywać, to wtedy zgłasza nauczyciel i my wtedy właśnie taki pakiet worków i rękawiczek wysyłamy do nauczyciela i wtedy te dzieci mogą wyjść i w nagrodę. Od nas dostają też jeszcze dyplomy, więc dla dzieci to jest taki ważny symbol uznania takiego małego wolontariusza, który właśnie włączył się w akcję społecznego sprzątania. Myślę, że to też jest dobry moment, bo ten Światowy Dzień Ziemi przypada właśnie jeszcze w tym przedmiotach w ostatnim tygodniu, a potem mamy jeszcze tydzień przed majówką i za chwilę jeszcze po majówce te akcje mogą się jeszcze spokojnie wydarzyć na rzecz tego dnia, że tak powiem, a tak jak wspominałyśmy już na początku audycji, że każdego dnia możemy świętować ten Dzień Ziemi i zrobić dla niej coś dobrego, więc jakby tutaj do tych dat jakoś wielce bym się nie, nie przywiązywała. Ale lubimy mieć jakiś pretekst taki, bo odkłada się wiele rzeczy na już, na, na później, na za tydzień, na od poniedziałku, a jeżeli w kalendarzu jest data, która nam o czymś przypomina, to pewnie łatwiej się wtedy zaangażować. Mówimy o tym sprzątaniu śmieci i o koszulkach, które być może też są trochę takim symbolem tego, że włączamy się w jakąś akcję, a nie jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy idą posprzątać. Nawiązuję tutaj do tego wątku, który ostatnio się pojawia w mediach społecznościowych czy w internecie, że zrobiono z Polaków śmieciarzy, którzy to muszą odnosić butelki plastikowe kaucyjne do butelkomatów i jesteśmy no, jako śmieciarze postrzegani, że to taki, taki nowy, niewdzięczny obowiązek. A tymczasem no właśnie sprzątanie w tej koszulce z napisem Operacja Czysta Rzeka, być może ten wstyd taki trochę też zdejmuje tego bycia śmieciarzem. Chociaż ja akurat nie traktuję tego jako wstyd, że ktoś sprząta. Wstydziłabym się jakbym śmieciła, a nie jakbym to sprzątała, ale też się zastanawiam, jak to właśnie na nas działa taka chęć sprzątania, a poczucie wstydu, że właśnie ja zbieram jakieś śmieci po kimś. Czy to się w ogóle pojawia, że ktoś ma takie poczucie wstydu? To może powiem z własnego doświadczenia, jak osiem lat temu rozpoczynaliśmy tę naszą akcję społecznego sprzątania rzeki i terenów zielonych i jak tę akcję też próbowaliśmy rozpromować w mediach, to to był taki opór. To znaczy ludzie zastanawiali, ja tutaj siedzę sobie za piórkiem w garniturze, dlaczego ja mam za chwilę odejść, nie wiem, albo weekend poświęcić na to, żeby posprzątać nie po sobie. Są od tego służby, więc... które powinny sprzątać, prawda? Tak, więc tutaj to było takie, ale dlaczego ja? Przecież ja to nie ja śmiecę. Dlaczego to ja mam pójść? Więc, jakby to rzeczywiście pierwsze takie społeczne e, zawołanie, chodźcie z nami, to było takie trochę dziwne, tak, że gdzieś tam ludzie, ale no dlaczego my mamy to robić, to, to jakby mnie to nie dotyczy, może na takiej zasadzie. A potem z roku na rok i potem mam wrażenie, że taka pandemia była takim momentem przebudzenia się, że ta natura jest dla nas właśnie taka ważna, że my właśnie z tych czterech ścian, jak nas zamknęli, to po prostu chcieliśmy do tych lasów i nagle na spacer. A jak już powiedzieli, że do lasów nie możemy chodzić, to już w ogóle czuliśmy się strasznie oburzeni tym, tym faktem, jak to jest możliwe, że nawet no, na łono natury gdzieś musimy wychodzić w maseczkach. I pamiętam, że takie akcje, mamy zdjęcia też z takich akcji, przed lat przyszło mi przypomnienie, że zorganizowaliśmy briefing prasowy, gdzie my wszyscy i, i, i osoby, które się wypowiadały i ja prowadząca, jesteśmy w maseczkach na zdjęciach, w pomieszczeniu. No dziwne wspomnienie, na szczęście, te czasy już minęły, ale to też pokazuje, że mimo tego, że mieliśmy tę pandemię, to jednak chcieliśmy robić coś dobrego dla, dla matki natury i też wychodziliśmy w mniejszych grupach i chcieliśmy coś, coś dobrego robić. I teraz jest taka sytuacja, że właściwie można powiedzieć, że takie bycie eko jest, tutaj mamy do czynienia z takim greenwashingiem, że przyznawanie się albo ta łatka eko jest taka popularna, że chce to mieć i czasem przychodzą ludzie na nasze akcje, czy nawet wykorzystywane jest to w tematach, można powiedzieć, przy tematach wyborów jakichś samorządowych. Bardzo dobrze jest się przykleić do takiej akcji, bo to dobrze wygląda w mediach społecznościowych, mnie prezentuje i czasem są takie osoby, które przyjdą, zrobią zdjęcie sobie z workiem śmieci w rękach, a tak naprawdę nie schyliły się i nie zebrało żadnego odpadu. I to też jakbym powiedziała, że teraz jest w drugą stronę. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że ludzie lubią czuć się częścią jakiejś większej społeczności, że nie tylko ja coś robię. Mamy oczywiście takich aktywistów społecznych, którzy robią, biorą sprawę w swojej ręce i nieważne, czy jestem jeden, czy drugi, czy trzeci, czy będzie, będzie nas więcej, że oni to robią i niezależnie od tego, ile osób się zaangażuje, czy e, ile czasu na to poświęcać, to oni i będą tak to robić. Natomiast część osób potrzebuje tego, że tak jak mamy Wielką Gięstrę Świątecznej Pomocy, że po prostu idziemy i to jest pospolite ruszenie i ja chcę być tego częścią, że to jest tak już pisane w kalendarz, że no, wychodzimy, światowy dzień ziemi, idziemy, sprzątamy z operacją Czesna Rzeka. I tak jak mamy to pobudkę na 1 marca, to niektórzy już w tych blokach startowych w lutym już ciągle pytają, kiedy mogą już wejść, kiedy mogą już posprzątać. Więc to jest dla części ludzi istotne, utożsamianie się z taką grupą e, takich aktywistów familijnych. To jest forma takiego zaangażowania na łonie natury, która pokazuje, że to jest nic trudnego, że ja mogę zrobić, może mój sąsiad, możemy razem i coś robimy wspólnego na rzecz swojej takiej małej społeczności, małej okolicy tego mojego otoczenia, w którym funkcjonuję, bo to też jest ważne, że te małe społeczności właśnie, one są takim źródłem mocy i tego, co się jest siłą napędową właśnie operacji Czysta Rzeka, bo ta nasza akcja mobilizuje społeczności, które czują, że mają wpływ na tą swoją najbliższą okolicę, że mogą coś razem zrobić, mogą się zmobilizować i chcą ci ludzie być częścią tego, że nawet czasem można powiedzieć, że nie wypada nie być na takiej akcji, tak skoro jest zorganizowana w mojej okolicy, że ludzie w takich small nawet pytają, a ty już byłeś, a ty sprzątałeś, nie wypada nie wyjść w ten Światowy Dzień Ziemi i nie zrobić nic, że tak powiem, że po prostu pomysły, sprzątanie okolicy jest jednym z nich, a, ale pewnie, nie wiem, celebrowanie, nie wiem, joga na świeżym powietrzu albo na przykład zastanowienie się nad tym, co co się dzieje z wodą na przykład w naszej okolicy. Zasadzenie na przykład jakichś sadzonek, czy drzew, czy jakiś rabatek, czy łąki kwietne gdzieś w okolicy. Myślę, że to takie rzeczy też możemy promować i że no, trzeba coś zrobić, że właściwie trochę czujemy, można powiedzieć, taki przymus, presję społeczną, o tak bardziej. Ale także odpowiedzialność. Światowy Dzień Ziemi to dobra okazja. Akurat najwięcej trochę o tych śmieciach się mówi przy okazji takiego wydarzenia, bo to może też tak ze szkoły się kojarzy, że wtedy właśnie wychodziliśmy sprzątać naszą okolicę. Skoro worki, skoro rękawiczki, to wszystko mamy, to co potem z tymi śmieciami trzeba zrobić? Bo domyślam się, że no nikt z państwa nie przyjedzie po ten worek, żeby go odebrać i nam pogratulować po sprzątaniu kawałka terenu. Coś z tym trzeba po prostu zrobić, bo zostawienie zawiązanego worka gdzieś na skraju lasu, to też nie jest dobre rozwiązanie. Wiadomo, że za chwilę zwierzęta się nim zainteresują. W takim razie po tym całym sprzątaniu, kiedy ogłosimy koniec zbierania, worki wszystkie pełne, to co z tymi śmieciami zrobić? My już nic nie robimy, w sensie jako wolontariusze to właśnie ten szef sztabu czy szefowa sztabu w momencie, kiedy rejestruje naszą akcję, ma obowiązek zadbać o ten odbiór, czyli mam na myśli tutaj zarządzenie odpadami po zbiórce, czyli przyjeżdża samochód i odbiera odpady i odwozie do miejsc utylizacji. Jest w zależności od tego właśnie z kim zawrzemy takie porozumienie w sensie jako szefa sztabu czy szef sztabu, czy to będzie operator lokalny, czy samorząd lokalny, czy czasami możemy też decydować o tym, jeśli to jest jakaś mała akcja, idziemy z rodziną, że na przykład te śmieci zabieramy do domu i segregujemy we własnej przestrzeni, w gospodarstwie domowym i to też wtedy taka akcja ma wymiar, czy na przykład w szkole wrzucamy takie odpady do kontenerów, które mamy przy szkole na przykład. To też jest forma zarządzania tymi odpadami, bo potem mamy podpisane umowy i te śmieci są odbierane w ramach tych naszych naszych umów. Więc jakby tutaj istotną rzeczą jest to, że zgłoszona akcja i zarejestrowana w naszym systemie i dopuszczona do tego, że przez nas, przez Sztabu Główny, bo tutaj mamy osoby, które weryfikują po naszej stronie właśnie to, czy akcja ma zapewniony odbiór, to ona wtedy może się wydarzyć. Można powiedzieć, że nie wydarza się akcja, która nie ma. Po naszej stronie my nie dopuszczamy, ona w naszym systemie wtedy nie wyświetla się jako akcja, do której można dołączyć. To jest dla nas bardzo istotne żeby te śmieci trafiły do miejsc utylizacji, żeby e, można było zrobić z nich jeszcze odzysk, no i żeby nie trafiły z powrotem na naturę, natury, no bo wtedy akcja przestaje mieć sens. E, oczywiście te pospolite ruszenia, które czasami się dzieją, gdzieś takie własne e, porywy serca, żeby pójść z własnym workiem i posprzątać i potem te worki gdzieś są e, postawione na skraju lasu, e, no to bym powiedziała, że to właśnie e, trochę mało ma wspólnego z tą odpowiedzialnością, bo nie wiemy, co się stanie z tym workiem. E, te służby często niepowiadomione nie odbierają worków dodatkowych, a więc jakby tutaj może być to jakiś problem. Zdarzyło mi się, że właśnie że osoby dzwoniły do nas i mówiła o tym, że ktoś nie odebrał ich odpadów, a albo gdzieś postawili na przykład przy śmietniku, przy przystanku. No to nie jest załatwienie sprawy. To trzeba naprawdę zgłosić i też ta druga strona musi taką e, naszą prośbę zaakceptować i zgodzić się na to. Jeśli, nie wiem, zgłosimy się do samorządu i samorząd z jakichś powodów odmówi nam od, odbioru, to wtedy kontaktujemy się z jakimś operatorem innym albo kontaktujemy się właśnie z sztabem głównym i zgłaszamy taki problem. To wtedy my już jakoś załatwiamy to komercyjnie, żeby taki odbiór nastąpił. Nie zostawiamy nic nawet w workach, nawet posegregowanego na łonie natury. Musimy zadbać o to, żeby to zostało do końca doprowadzone do finału, czyli do, do miejsc, gdzie te, te, gdzie te rzeczy mogą być dalej poddane obróbce lub trafić do odpowiedniego miejsca, w zależności od tego, jaka to jest frakcja. A my spotykamy się już niebawem, 26 kwietnia w nadburzańskim Drohiczynie. To tam będzie ekologiczne serce Polski za sprawą organizowanej tam akcji głównej ósmej edycji operacji Czysta Rzeka i o tym wydarzeniu opowiadała Izabela Sałamacha, rzeczniczka prasowa operacji Czysta Rzeka. Pani Izo, widzimy się w takim razie w Drohiczynie. Biorę, nie rękawiczki dostanę od Was i worek, ale biorę swoje ręce do pracy. Zapraszam, proszę wziąć swoje ręce, proszę wziąć dobry humor, no i myślę, że będzie to zielone serce, które gdzieś pani ma, to ono jeszcze bardziej urośnie na zielono, patrząc na to, co się będzie działo wokół. To jesteśmy umówione, a państwa też zapraszamy, bo rozumiem, że słuchacze też mogą dołączyć. Tak, serdecznie zapraszamy. Mamy otwarte nasze miasteczko od godziny 10 26 kwietnia w niedzielę. Tam zapraszamy do naszego takiego miejsca rejestracji i tam proszę się zgłosić, jeśli Państwo przyjadą spontanicznie, to wtedy Państwa dopiszemy, dołączymy do sztabu. Każdy sztab, każda taka grupa będzie miała swojego opiekuna, także Państwo nie znając okolicy Drochiczyna, właśnie tego miejsca na Podlasiu, będą się czy bezpiecznie pod, ok, pod okiem, pod opieką osoby, która to miejsce zna, która wie, jak własny powód odpada gdzie te odpady zbierać, jak zbierać, gdzie zostawić, tak żebyśmy pod tą akcję także tam w nie mogli przeprowadzić zgodnie z zasadami od początku do końca do odbioru i do miejsca utylizacji. No to trzymamy kciuki za pogodę, żeby nie padało, bo wtedy będzie trochę trudniej, ale dla nas żadna pogoda nie będzie stała na przeszkodzie. I za Sałamacha, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. A my słyszymy się w kolejnej audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.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 Minęła 19.30. Dorota Wojtalczek. Zapraszam. W Gdyni płonie hala z makulaturą. Z pożarem walczy około 30 zastępów Straży Pożarnej. Ogień pojawił się przed 17.00. W budynku o powierzchni 10 tys. metrów kwadratowych spłonęły m.in. cztery zaparkowane w pobliżu samochody. Sytuacja jest trudna, przyznaje Paweł Przybyłowicz z Gdyńskiej Straży Pożarnej. Poprzez podawanie prądu wody do wnętrza i na zewnątrz ograniczamy rozprzestrzenianie się ognia, żeby się nie przyszedł na okoliczne tereny, drzewa, budynki mieszkalne bądź produkcyjne i żeby pojazdy, które jeszcze stoją na terenie zakładu też nie podlegały oddziaływaniu termicznemu. Pożar nadal nie jest opanowany. Akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Mimo dwóch wet prezydenta rząd nie składa broni i pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie uregulowania rynku kryptowalut. Jeśli projekt wpłynie do Sejmu, znajdziemy przestrzeń, aby się nim zająć, zapewnia marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Jak podkreśla, rynek kryptoaktywów trzeba uregulować. Bo Właśnie przez idiotyczne, nie wiadomo czym spowodowane decyzje pana prezydenta Nawrockiego. Prawdopodobnie ludzie tracą około pół miliarda złotych i mogliśmy tego moim zdaniem uniknąć, szczególnie jeżeli byśmy to zrobili w terminie pierwszym. Pokrzywdzonych w aferze zonda krypto przebywa lawinowo. Do prokuratury zgłosiło się już ponad tysiąc osób. Szacuje się, że w sumie może być ich kilkadziesiąt tysięcy. Policja ostrzega, szukając noclegu na Majówkę nie dajmy się nabrać oszustom. Naszą czujność powinny wzbudzić podejrzanie atrakcyjne zdjęcia i niska cena. Najczęściej fałszywe ogłoszenia dotyczą atrakcyjnych miejscowości turystycznych. Są przedstawiane jako oferta ostatniej szansy. Tłumaczy Bartłomiej Matejek z policji w Radomiu. Sprawdź opinie i zdjęcia. Brak komentarzy lub same pozytywne opinie, a także zdjęcia skopiowane z innych stron internetowych, to powód do ostrożności. Uważaj na pośpiech. Oszuści często żądają natychmiastowej wpłaty zaliczki lub całej kwoty, tłumacząc się dużym zainteresowaniem oferty. Najwięcej fałszywych ofert pojawia się przed dłuższymi weekendami i świętami. Także podczas wakacji. I tym apelem o ostrożność żegnam się z Państwem. Dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. O 20 przewita się z Państwem Łukasz Pastor. A my mamy już 33 minuty po godzinie 19. .00. Przed nami, oczywiście, kolejne propozycje dla Państwa. Wieczór w Polskim Radiu 24. wiosnę już mamy, choć te temperatury może nie są jeszcze takie, jakbyśmy sobie życzyli, ale będzie na pewno z czasem coraz cieplej, ale też jest tak wiosną, że i my trochę budzimy się do życia, chcemy być być może bardziej atrakcyjni albo po prostu czuć się lepiej ze sobą i zaczynamy myśleć o jakichś dietach. No i teraz o takich dietach, które pomagają osiągnąć sylwetkę marzeń właśnie będzie na antenie Polskiego Radia 24, ale przede wszystkim będzie o tym, jak podejść do tego tematu z głową, z pewną odpowiedzialnością, żeby też nie zrobić sobie krzywdy. Zapraszamy. Samo zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telnińska. i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Paula Nagel, dietetyczka, psychodietetyczka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, wiosna, cali, jesteśmy w skowronkach z tego powodu. Nareszcie skończył się ten trudny czas ciemności. Zimna wiosna to moment, kiedy wiele osób chce, chciałoby się powiedzieć, zacząć od nowa. A Ja zapytam, czy to dobry czas na zmiany w diecie. Mamy takie właściwie dwa momenty, kiedy postanawiamy zmienić swoje postępowanie i zmienić swoją dietę. Jeden to jest nowy rok, nowy rok, nowa ja, nowy ja, a drugi to jest wtedy kiedy zamierzamy osiągnąć nieprawdopodobną formę i zmienić swoje ciało, żeby się wbić w kostium kąpielowy i od razu lepiej wyglądać. Czy jeśli dzisiaj ktoś zacznie, to zdąży do czerwca. Odpowiedź mi zawsze w dietetyce to zależy, bo to dużo jakby elementów na to będzie wpływało. Czy nam się to uda, czy nie. Natomiast no, też tempo redukcji jest zawsze indywidualne. Natomiast no, czy się uda? No, może się udać. Nawet bym powiedziała takim sposobem standardowym, zalecanym, ale też jeśli faktycznie ten czas jest bardzo taki skrócony, bo czasami faktycznie mamy takie wyobrażenia trochę... Bym powiedziała. Że już jak, jedna, jak już pier, pierwszy dzień minie, kiedy nie zjemy zbyt wiele, to od razu czujemy się o rozmiar mniejszy. mniejszy tak, Czas, ale czasami w, mamy takie wyobrażenia, które są po prostu e, trudne do realizacji i czasami dwa miesiące, znaczy możemy to osiągnąć, ale jakim kosztem? To jest dobrze się zastanowić, jakim kosztem my osiągniemy ten efekt. No to szanowni państwo, wiosenny detoks, fakty i mity. Czy nasz organizm w ogóle potrzebuje jak, jakiegoś rodzaju detoksu po jesieni, po zimie, po tym czasie, kiedy tam schowani pod kocem podjadaliśmy słodycze, raczej było w tej diecie mniej owoców i warzyw. Czy w ogóle ten wiosenny detoks jest nam potrzebny, czy to jest jakiś taki wymysł, taki modny chwyt i trik? No hasło jest, myślę, że nadużywane przez twórców detoksów. Generalnie, co to znaczy w ogóle detoks? To jest sytuacja, w której jakby my potrzebujemy detoksu, jak jesteśmy zatruci toksynami, no to generalnie to jest stan bardzo poważny. I wtedy generalnie najczęściej, gdzie lądujemy, na oddziale toksykologii. Jesteśmy objęci profesjonalną opieką, są nad nami lekarze i to jest stan taki faktycznie bardzo poważny, zdrowotny. Więc w takiej ogólnej przestrzeni publicznej jest to nadużywane i u większości ludzi detoks nie jest wymagany, bo nasz organizm jest tak naprawdę wyposażony w różnego rodzaju mechanizmy, które powodują, że organizm nasz tak naprawdę samoistnie się oczyszcza. I co, co ja mam tutaj na myśli? Wątrobę, nerki to są te dwa główne yy, narządy. Natomiast no, też oczyszczamy się przez płuca, przez skórę. Najczęściej przez właśnie też oddajemy moczkał, parowanie przez skórę to jest właśnie oczyszczanie naszego organizmu. Takie samoistne działanie tej maszyny, którą no po prostu jesteśmy na co dzień. No, detoks trafił chyba na podatny grunt, bo po zimie czujemy się tacy po prostu ociężali. Chciałoby się powiedzieć trochę odtruci, tak jakby krew wolniej e, krążyła w naszych żyłach, bo, e, bo, bo, bo tam płynie również trochę tłuszczu. O. Tłuszczu, cukru, tak. Po zimie czy właśnie po nawet teraz po, wiel po wielkiej nocy no to faktycznie możemy być przeładowani dużą ilością e, tłuszczu, soli. Natomiast no Faktycznie od, tak, od strony żywieniowej my możemy poprawić ten sposób żywienia, tylko zróbmy to właśnie z głową. Zacznijmy tą dietę tak, w taki dobry sposób, zdrowy zmieniać. Nie wszystko naraz, tylko dobrze się zastanowić w ogóle, co ja rozumiem przez ten detoks. Czy on mi jest potrzebny? No, wiemy ze źródeł naukowych y, opartych na aktualnej wiedzy medycznej, że Generalnie człowiek detoksu nie potrzebuje, czyli jak my możemy inaczej to rozumieć, że po prostu może trzeba z, jakby dojść do takiej sytuacji, że my chcemy zacząć po prostu może lepiej odżywiać, le, lepiej się zacząć ruszać, może zwiększyć tą aktywność fizyczną. Czasami wystarczy na przykład, lepiej dobrze się wyspać i to już organizm przyjmie jako cudzysłowie, ten detoks. Jak pani ocenia takie popularne diety oczyszczające? No niestety jakby moja ocena jest dosyć niska w stosunku do tych, tych diet. One generalnie mają takie, miałem, takie coś wspólnego. One są najczęściej niskokaloryczne albo bardzo niskokaloryczne. I ludzie jakby często jednak się na to łapią. Dlaczego? No bo one dają ten szybki efekt spadku masy ciała. Tylko właśnie powstaje to pytanie, czy szybki efekt to jest zdrowy efekt i my czy my go utrzymamy, bo ten, to jest jakby największy zawsze problem. Utrzymać to, co się zgubiło. I generalnie no, w moim odczuciu jest dużo takich różnych możliwości, gdzie my możemy ten spadek masy ciała zanotować w dużo taki zdrowszy sposób. To nie muszą być detoksy. My nie musimy cały czas stosować, nie wiem, postów owocowo-warzywnych. Poza tym one się też cechują czym? Są niedoborowe. Tam mamy tylko źródło węglowodanów i błonnika, ale czasami ten błonnik też jest okrojony, no bo na przykład w koktajlach czy w sokach tego błonnika nie będzie tak dużo, jakbyśmy zjedli na przykład dwa owoce. A właśnie, bo od razu chciałam zapytać o tak zwane głodówki sokowe, mhm. które też dają człowiekowi takie poczucie, że no w, niemalże w oczach chudnie, bo w brzuchu burczy, a przy okazji no przecież pije coś turbo zdrowego, prawda? Sok owocowy albo warzywny. No dokładnie, to się wydaje takie niesamowite, no bo do, dostarcza mnóstwo, y, dużą ilość witamin, antyoksydantów, tylko właśnie my zapominamy, że to jest... To, to, na tym nie polega dieta. To jest niedoborowe. Tam nie ma podstawowych makroskładników. Gdzie jest białko w takim soku? Gdzie, jest, gdzie są zdrowe tłuszcze w takim soku? No, tego nie ma. A organizm... On się, do, on się doprosi po jakimś czasie o to. Generalnie za, jakby zasada powinna być taka, że jeśli to jest krótkotrwałe, to ja bym jeszcze ki jakby kiwnęła na, tom, na to palce. Natomiast czasami ludzie przesadzają z jakby ze stosowaniem takiego postu. On trwa trzy dni, potem tydzień, a czasami niektórzy potrafią być miesiącami na takich y, postach, na takich rodzajach diet. No, to się robi wtedy bardzo, bardzo niebezpieczne, bo może dojść do niedożywienia, do zaburzeń elektrolitowych. Organizm jakby tego nie lubi. On każdego dnia powinien dost jakby dostawać od człowieka pod postacią y, posiłku wszystko, co niezbędne. Czyli tam powinno być białko dobrej jakości, węglowodany najlepiej złożone, zdrowe tłuszcze, no i owoce i warzywa. Czyli podstawowy błąd popełniany przez osoby, które robią tak zwany detoks, detoks na wiosnę, przygotowują swoje ciało do odchudzania, to jest przede wszystkim źle zbilansowana dieta, dieta niedoborowa, dieta, po której owszem żołądek się przyklei do, do pleców, ale również posypią się później zęby i połamią ręce i nogi. No, to, można to tak skwitować, że tak może być, no bo jakby umówmy się, Organizm to jest niesamowita maszyna i on jakby nie będzie działał na jednym wybranym makroskładniku, no bo, bo, prosto, bo tak nie działa fizjologia. Więc generalnie my powinniśmy dążyć do odżywienia organizmu właśnie przez dobór odpowiednich produktów. To tak naprawdę o to chodzi. I jeśli my mamy wiedzę, jesteśmy takim pacjentem zorientowanym, no to przede wszystkim nie dzielimy produktów na dobre i złe, no bo przecież taki podział w ogóle nie istnieje. i Druga rzecz, która jest ważna, no to taki świadomy pacjent będzie wybierał produkty, które są bogato odżywcze, tak? Cechują się niską, gęsto, niską gęstością kaloryczną, i to już, w ta, jakby wybieranie takich produktów będzie niosło co taką fajną, dobrą, odżywczą matrycę żywieniową, dzięki czemu ten organizm no, zacznie być odżywiany, czyli no, ten w cudzysłowie ten detoks samoistnie zacznie się po prostu dziać. Halo, halo, ale powiedziała Pani taką jedną rzecz. Nie dzielmy produktów na dobre i złe, bo taki podział nie istnieje. Gdzieś tam w głowie każdy ma ten podział, że ten kolejny kawałek serniczka to jest coś bardzo złego, prawda? On się, on się zmieści zawsze w tym drugim żołądku, ale, ale to jest coś złego. Cukier jest zły, to znaczy mamy wyrzuty sumienia, kiedy sobie trochę pofolgujemy i, i zjemy cukier. Czekolada jest B, a tu nagle słyszę od specjalistki, od Tyka, że nie ma produktów dobrych i złych. No właśnie ja bym bardzo chciała, żeby w przestrzeni publicznej ten taki paradoks żywieniowy zniknął, bo to dzielenie produktów na dobre i złe, on, ono nam wyrządza bardzo dużo szkody. Tak, bo taka zdrowa relacja z jedzeniem, ona czym się charakteryzuje? My, my tak naprawdę jemy wszystko, tylko wiemy w jakiej ilości sobie dawkować te słodycze. Ja jak pracuję z pacjentami, to jakby ja im nie zabieram tego, co oni lubią. Tak? I często, najczęściej tutaj Pani przyjmuje i zawsze jest tak, no ale ja wie Pani, ja muszę odrzucić słodycze, no bo jak ta redukcja zajdzie? Ja mówię, ale to, to jeszcze raz, zacznijmy od początku. Z czego się bierze nadmiar, nadmiar tkanki tłuszczowej? Od zjedzenia dużej, jakby od zjedzenia chleba, tak pojedynczego produktu, czy od nadmiaru kalorii? I wtedy tym pacjentkom zaczyna świtać coś, że no w sumie ma Pani rację, od nadmiaru kalorii my tyjemy, a nie od pojedynczego produktu. Więc znowu, jak te słodycze nie stanowią naprawdę przewagi w jadłospisie, ba, nawet mogą być jedzone codziennie i to też jest dla, pa dla pacjentów takie odkrycie, no ale jak to? Codziennie mogę zjeść coś słodkiego? Ja mówię, tak, jeśli to nie jest w przewadze, jeśli się pan mieści, pani, w swoim bilansie energetycznym, jest pan na deficycie, to naprawdę to nawet jedno ciastko do kawy nie wyrządzi takiego problemu, jeśli jadłospis bazuje na produktach, odżywczych. Szanowni Państwo i jest nadzieja wbić się w te letnie sukienki i wyjść z tym plażowym ciałem, nie odejmując sobie w tej chwili kosteczki czekolady od ust. Jest nadzieja. Nie ma jedzenia dobrego, złego. Jest po prostu takie, które trzeba odpowiednio zbilansować. No więc przejdźmy do tego rozsądnego podejścia i, i tego odchudzenia się do lata. Wspominała Pani, że szybkie odchudzanie nie do końca ma sens, bo równie szybko wrócą nam te kilogramy, a więc nie liczmy na cud. On być może będzie, ale bardzo krótkotrwały. Jakie tempo redukcji masy ciała jest bezpieczne i skuteczne? Faktycznie, jak patrzymy tak książkowo na, na to te tempo redukcji, no to faktycznie zalecenia podają nam, że to jest pół kilo do kilograma na tydzień. Natomiast ja też trochę urealniam ten proces, pracując z pacjentami. Dlaczego? Dlatego, że to zależy od wielu, wielu czynników. Czasami uda nam się faktycznie schudnąć w ciągu tygodnia ten jeden kilogram, a czasami nic nie schudniemy, tak? I teraz znowu powstaje pytanie, no to po co ja się tak staram? I tutaj jakby tym celem pracy z pacjentem jest też jakby takie pokazanie, że ale poczekaj człowieku, musisz być cierpliwy, bo to, się, to, to wymaga czasu. Tak? Dużo tutaj jest elementów, na którymi trzeba się pochylić, żeby ta redukcja dała faktycznie efekt. Więc znowu ja też zawsze pytam pacjenta, przykładowo, chce pan, pani schudnąć 10 kg, to jest historia z dzisiaj. Chciałabym tyle schudnąć. Ja się pytam, a jak pan, pani podejrzewa, w jakim czasie to zajdzie? No i pacjentka mi to powiedziała, no może w dwa miesiące mi się uda. A ja jej wtedy przytoczyłam, jakby tak na faktach się opierając, że to 10 kilo, jakbyśmy sobie to przeliczyły, no to jest około roku. I ona wtedy zrobiła wielkie oczy. Ja mówię, no właśnie, więc też jakby wyobrażenie o całym procesie musi być takie też ludzkie i takie realne, że to się nie wydarzy w takim może momencie czasu, jak nam się wydaje. No bo na przykład to będzie zależało od tego, ile my rzeczy powprowadzamy w tym jadłospisie, ile zmian. A czy będzie aktywność fizyczna, czy w ogóle ona będzie, a jak będzie, to z jakim natężeniem? Bo jak ona będzie pod postacią na przykład spacerów i pilatesu versus jak ktoś na przykład ćwiczy crossfit, no to crossfit daje większy wydatek energetyczny niż pilates. Jakby tu, tutaj nie ma, jakby nie chcę porównywać, że pilates jest gorszy, ale no są działania, które zwiększają ten wydatek. Tak? Więc znowu szereg tutaj elementów będzie wpływało na to, czy to będzie szybsze, czy to będzie wolniejsze. Czy na przykład jeśli ktoś... Ma taką dosyć zaburzoną relację z jedzeniem i ma tak bardzo, bym powiedziała, wbite mity żywieniowe, tak, że chleba nie można. I ja z taką pacjentką na przykład też miałam taki przypadek, że prze, znaczy przekonanie, pokazanie jej, że ona nie musi eliminować tego chleba zajęło nam tak naprawdę trzy, trzy miesiące, nie chcę skłamać. Ale znowu, ja jej nie popędzałam, ja dawałam tylko wskazówki. Tak? Ja edukowałam, co z tym pacjentka zrobiła, zawsze zostawiam to też po stronie pacjenta. Więc znowu, to jest naprawdę zależne od dużej ilości rzeczy dookoła Jakie diety są najczęściej wybierane? Bo one czasami są taką kwestią mody. Mhm. Zazwyczaj później okazuje się, że po wielkim wow, po wielkiej euforii, to okazuje się, że ta dieta więcej wyrządziła szkód niż pożytku, bo na przykład była dietą eliminacyjną i spowodowała spustoszenie w organizmie. Przez różne mody przechodziliśmy, a w tej chwili co jest modne? A czy te posty owocowo-warzywne cały czas są modne? to ja się z tym często spotykam, bo faktycznie nawet są pacjentki, które przychodzą do nas, do centrum dietetycznego online, na przykład chcą schudnąć, bo widzą, że mają z czego jakby, jakby tą masę ciała zrzucać, ale na przykład na konsultacji dowiaduje się, że ta pacjentka tak ma zaplanowany turnus, z, gdzie, gdzie te soki i owocowe warzywne będą. No i wtedy powstaje pytanie, to po co pani tam jedzie, skoro któryś konsultacji rzędu, my rozmawiamy, że to nie ma sensu. To jest takie przywiązanie na przykład do grupy, no bo tam będzie grupa, która ma podobne cele, podobne wartości i po prostu ludzie to robią z różnych takich pobudek wewnętrznych. Mimo tego, że na przykład wiedzą, że to jest no nie za bardzo zdrowe, ale dobrze im się kojarzy. I efekt jest szybki. No to jest przede wszystkim jakby istotne, że ta efekt redukcji na takich modnych dietach owocowo-warzywnych jest szybki. Natomiast ja bym szczerze mówiąc, Odpowiadając na Pani pytanie, bym się skupiła na tym, że nieważne jaką dietę zastosujemy, tak mówiąc ogólnikowo, najważniejszy jest deficyt. Czy to będzie dieta wysokobiałkowa, niskowęglowodanowa, wysokowęglowodanowa, dieta keto, postowo owocowo warzywne to nie jest w takim ogólnym rozrachunku ważne, bo żeby schudnąć, trzeba być w deficycie. Czyli, no? czyli jednak trzeba liczyć kalorie. Można, ale jakby nie jest to wymagane, bo jest dużo różnych sposobów, żeby być w deficycie. Bo czasami, jak człowiek nie lubi korzystać z jakiejś aplikacji liczącej kalorium, no bo nie wiem, może to go męczyć na przykład, albo nie ma na to czasu, to wtedy pracuje się z pacjentem nad czym? Nad tym, żeby jakość diety była taka jak trzeba, żeby na talerzu pojawiały się produkty, Bogate odżywcze, odżywczo. to znaczy na przykład była tam zwiększona pula błonnika pokarmowego. I wystarczy, że pacjent będzie wybierał te produkty o wyższej wartości błonnika pokarmowego i co się wtedy dzieje? On się bardziej najada, on nie podjada. Czyli jakby samoistnie wtedy człowiek może być w deficycie i nie musi liczyć kalorii, więc sposobów jest faktycznie sporo. Wspominała Pani o tej aktywności fizycznej, która też chyba może zagwarantować niezły deficyt, bo jeżeli ktoś wybierze zamiast tego pilatesu crossfit, no to jest też w stanie spalić odpowiednio dużo. Tak, to prawda, tylko tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to, co nam pokazuje zegarek, że spalili, spaliliśmy 400-500 kalorii, to nie znaczy, że my spaliliśmy tyle kalorii. Do tak? jej, to niech pani nie opowiada, no. bo to przykre. Wszyscy tak się cieszą właśnie z tych pomiarów, które dostają. Znaczy, to jest fajne, bo faktycznie monitorujemy nasze działanie i w ogóle... Monitorowanie tego, co my robimy na redukcji jest bardzo ważne. Samo obserwacja jest bardzo ważna, tak? Więc to jest jakiś kierunek, natomiast no, my musimy też opierać się na faktach, to znaczy na tym, że no, ale przecież z tego, z tej wartości, którą my spalimy, część idzie na to, żeby na przykład y, serce pracowało. Czyli jakiś ułamek idzie też na to, więc nie możemy tak jeden do jednego tego przyłożyć, że spaliśmy 500 kalorii. Tego jest po prostu, no, mniej, ale wciąż spaliliśmy, więc ja bym mimo wszystko i tak zachęcam do aktywności każdej, czy to będzie pilates, crossfit, y, zwykły spacer, wszystko się liczy, bo to wszystko się wlicza jakby w ten bilans y, wydatku energetycznego. Praktyczne wskazówki chyba są ważne dla wszystkich tych, którzy postanowili dzisiaj zacząć od nowa i odchudzić się do lata, na dodatek gdzieś w głowie mają ten mityczny, wiosenny detoks. Taki prosty, zdrowy jadłospis na co dzień. Na czym polega? Na pewno na dobrze zbilansowanych posiłkach. Ja przyznam szczerze, że zawsze w większości zaczynam w ogóle taki kierunek działań z pacjentem od tego, żeby on się nauczył, oczywiście jak chce, no bo też jakby tutaj pacjent dyktuje mi, czym się zajmujemy, bo to ma być współpraca. Ja to też porównuję do tańca, żeby to był taki taniec, że idziemy do przodu, czasem się cofamy, nie wiem, dwa, krok, yy, dwa kroki, w tył, potem trzy Ale do jesteśmy w tym ruchu, jesteśmy, tak? W tym tak. procesie. Jesteśmy razem, więc przede wszystkim zależy mi na tym, żeby pacjent wiedział, co to znaczy dobrze zbilansowany posiłek, bo to jest podstawa. Tak naprawdę, czy my jesteśmy młodzi, starzy, yy, czy my jesteśmy przewlekle chorzy, czy jesteśmy zdrowi, każdego z nas obowiązuje pewien schemat komponowania posiłków. I to jest mus. Jak my tego nie przejdziemy, to nie pójdziemy dalej. I tam będzie miejsce i dla białka, i dla błonnika, i co tam jeszcze na tym talerzu mitycznym się znajdzie. Tak, i to są jakby podstawy, czyli dobrze zbilansowany posiłek musi zawierać sobie Dobrej jakości białko, roślinne zwierzęce, tu jest też wybór. tak Musi zawierać tłuszcze, najlepiej roślinne, węg źródło węglowodanów, tu jest nacisk akurat i też przy redukcji to będzie miało sens, bardziej produkty zbożowe pełnoziarniste, żeby ten aspekt był wzięty pod uwagę. No i połowa talerza, jeśli jemy posiłek bardziej na wytrawnie. To duża ilość warzyw. A jeśli coś na słodko, no to wtedy mogą się pojawić owoce, ale po prostu pamiętajmy, że no jednak są nośnikiem cukrów prostych, więc no też nie przesadzajmy z, z ilościami. I to jest definicja tego dobrze zbilansowanego posiłku. To wszystko jest zgodne z rekomendacjami. No i teraz każdy posiłek powinien tak wyglądać. Ja na przykład spotykam się też z tym w mojej praktyce dietetycznej, że pacjenci robią oczy, ale jak to każdy? Ja wie, no tak, każdy. Każdy posiłek, jak pani siada do posiłku, do, do stołu, powinien tak wyglądać. Bo jak sobie wejdziemy na jakąś stronę odnośnie żywienia, to tam jest to magiczne hasło. Posiłki powinny być zgodne z zaleceniami, powinny być odżywcze i dobrze zbilansowane. I to jest właśnie to przełożenie. A wszystkim się wydaje, że to jest ten talerz obiadowy. A już, tak. to, a już to, co jest rano i wieczorem, niekoniecznie musi tak wyglądać. Jak sobie poradzić z podjadaniem, z zachciankami? Chociaż wspominała Pani, że przecież nie ma niczego złego w tym, że coś słodkiego nawet codziennie na coś możemy sobie pozwolić. Tutaj bym generalnie też zastanawia się kiedy te zachcianki nam się pojawiają, kiedy chęć na nie jest, bo dobrze też odróżniać to czym jest głód, a czym jest apetyt na coś, czyli te zachcianki. Dlaczego? Dlatego że w ogóle jak my zaczynamy kombinować z tym jadłospisem, te posiłki stają się bardziej odżywcze, one robią się, z, z, r, znaczy robią się, z, z, y, budujemy na, je na wzór modelu talerza zdrowego żywienia, to nagle się okazuje, że to podjadanie albo znika, albo jest mniejsza ochota na te takie, bym powiedziała, comfort food. No i to też jest dla pacjentów takie odkrycie, Boże, ja nie wiedziałam, że jak zacznę jeść zgodnie z rekomendacjami, chociaż wydawało mi się, że jem, to mi przejdzie ochota na, na słodkie. W sensie, wie Pani, nie mam tak bardzo ochoty na tę czekoladę, którą po, potrafiłam pochłonąć całkowicie w jeden wieczór. No to, cieka, to ciekawa uwaga i ciekawe spostrzeżenie. A czy są produkty, które w jakiś szczególny sposób pomagają w tej redukcji? Coś, co moglibyśmy wprowadzić do jadłospisu albo zwiększyć w tej chwili zjadanie czegoś, co nam pozwoli no, odchudzić się do lata? Ja bym postawiła przede wszystkim na produkty wysokobłonnikowe. To jest hit i tutaj jakby tego nie przeskoczymy, że nasz organizm po prostu nie dość, że kocha błonnik, bo mikroflora, jakby cały ekosystem jelitowy po prostu kocha błonnik, bo on go odżywia, więc szukałabym produktów zasobnych w błonnik. Tak? czyli jakby nie, też my nie bez kozery zalecamy jako dietetycy produkty zbożowe z pełnego ziarna. I tutaj mamy też no, multum tego, od chleba razowego, mieszanego, bo on też będzie błonnik zawierał, przez płatki owsiane, przez makaron razowy, przez kaszę gruboziarniste. Jest tego dużo, tak? To chodzi o to, żeby... Ja też z pacjentami próbuję sobie tak zwizualizować. Jak mamy 7 dni, to chodzi o to, żeby tych produktów po prostu było więcej. To znaczy, nie wiem, 4-5 Dni, żeby one bazowały w takie produkty zasobne w błonnik, żeby stanowiły podstawy diety, a te dwa, trzy dni możemy wtedy bazować na produktach bardziej oczyszczonych, czyli jasny makaron, biały chleb, biały ryż, tak? ziemniaki. I wtedy mamy tą proporcję takich tych produktów bardziej błonnikowych versus tych mniej błonnikowych, tak bardziej oczyszczonych. A taki błonnik dosypywany z, też jest super z pojemnika. Tak, też jest super. Babka płeśnik jest ekstra, super reguluje pracę jelit i ona też nam będzie, nie dość, że jakby poprawia motorykę jelit, no to też będzie dawała, znaczy zwiększała uczucie sytości, więc super. W e, Co mi jeszcze przychodzi do głowy? No wszelkiego rodzaju płatki owsiane, czy to będą, no błyskawicze mogą mieć trochę mniej tego błonnika, ale to znowu nie znaczy, że mają zero. My czy weźmiemy górskie, czy błyskawiczne, czy dla osób, które lubią otręby, no to też dorzucanie tego jest jak najbardziej wskazane, bo sobie zwiększamy tą pulę błonnika pokarmowego w diecie. Więc to jeśli chodzi o produkty zbożowe, no ale to nie, nie możemy zapominać, że na przykład nasiona roślin strączkowych to jest w ogóle hit. To są one rośliny, które są bardzo zasobne w błonnik pokarmowy. Więc soczewica, soja, groch, fasola czerwona, nie, wiem, fasolka edamame, Pochylmy się nad tymi produktami. No to jest coś wspaniałego, bo to nam na pewno da uczucie sytości na dłużej. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że wszyscy zapisali sobie te uwagi i cenne spostrzeżenia. I że to już jest lista zakupów na jutro dla wszystkich tych, którzy właśnie postanowili zrobić formę, a właściwie odchudzić się do lata. Wiosna to jest ten moment, gdy wiele osób chce zacząć od nowa. Ważne, żeby zacząć od nowa po prostu z głową. A mówiła o tym dzisiaj w audycji Samozdrowie Paula Nagel, dietetyczka i psychodietetyczka z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję, szanowni Państwo. A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia od poniedziałku do piątku po godzinie 19.00 30 żegna się z państwem Małgorzata Telmińska Samo zdrowie Reklama Ależ